Z strony wy jesteście przez zajmistymi słuchaczami podcastu. Gry na Serię, odcinek numer 30. Wow. A ze mną jest Radov. Jo! Ze mną jest Maciej. Jo! I uwaga, ze mną z nami jest dzisiaj jeszcze jakiś specjalny. Przedstawcie, proszę, bo zapomniałem, jak masz na imię. Ha. Mam na imię Mateusz, prowadzę blog Gaming is not enough. Ja, ja. I weszliśmy ja. w kooperację, tak? Tak. tak. E, Maciej go powiedz, może trochę tej kooperacji jako redaktor naczelny. <laughs> uh... Nie no, jest taki pomysł po prostu, żeby wspierać siebie nawzajem i w jakiś sposób. Robić sobie maseczki generalnie. Dokładnie, tak. A, no i u nas na blogu po prostu będą się pojawiały zajawki tekstów Mateusza z jego bloga z linkami do, do niego. I tyle. O, a u mnie na mojej stronie będą się pojawiały linki do podcastów chłopaków, które nagrywają teraz i specjalnie przyjechały z Krakowa, tak? Tak, z Krakowa. No. Maciek zapłacił za wszystko? No, jest. Stary. Później idziemy Oczywiście. na after, tak? tak Oczywiście, że no tak. Generalnie nagrywamy podcast... Jesteśmy dziwni, bo cała teraz Polska ogląda mecz faszyści kontra naziści, ale my zdecydowaliśmy się nagrać podcast o gierkach, specjalnie dla... Siedzimy w jakimś wielkim namiocie, ufundowanym przez gry na serio. Właśnie, bo jak zwykle nagrywamy... Nie, jak zwykle, tylko nagrywamy z centrum getta. No. E... Zajedliście po prostu faszyści kontra naziści, ży... na a my mamy Tak, przy, przy Muzeum tak, kultury żydowskie, tak? Tak, tak, tak, tak? tak, to się o, chyba, to jest tak optymistycznie. Już. Optymistycznie. się nazywa. A, dobra, więc dzisiaj będziemy rozmawiać na wiele tematów, których jeszcze nie wiemy. E, Radolf, może masz coś do powiedzenia o tego, na wstępie? Na wstępie? No tak, co ja robię. ode mnie, jak zwykle? Bo, znaczy, bo jesteś... Masz na pewno, Radolf, jakieś newsy Ty masz dobre newsy. Hmm. To grałeś rano? Nie, no to na koniec trzeba zostawić, nie? Aha, czyli w nic nie grałeś. No, nie grałem. Bo nie, nie na w nic. Przysłałem stron, przysłałem na nie w tym tygodniu nie dostaliśmy, no. W tym tygodniu, więc nie ma opcji. No, co nie? Będę wciąż gadał o Dercie, którego już i tak wychaliśmy. Nie, nie, nie macie... no. nie? Nie macie... ma sensu. Nie, Proszę nie. <laughs> Rozumiem, nie, że macie no, trochę to cyzwojności. które tak naprawdę dzisiaj wyczaiłem, to tak jak się dowiedziałem dwa dni opóźnienia, no to o tablecie y, Google. Nexus 7. No. Yy, ale Google chyba podchodzi do tego dosyć w miarę yy, yy, tak zdroworozsądkowo i wie, że nie może rewalizować z yy, Apple yy, z Gatepadem tak i Mów zarezerwował nie. sobie drugie miejsce czyli chce wyprzedzić tylko Kindle. Kindle. tak nie, kurwa, problem no kurwa nie, więc yy, no zobaczymy co z tego wyjdzie Wiem, że mam mieć najnowszego Androida, tak? A co z gierkami? Się... Czy to ma coś wspólnego z gierkami? Nawet nie wiem, nic nie pisałem. <głos> ale chciał powiedzieć, nie? Bo coś przeczytał. <głos> Pochwalę się, czytałem ostatnio. Bo na Kozaczku, Radolf, nie możesz mówić o tych newsach. No ja wiem, na Kozaczku, wiem więc... nie mogę. Dobra, Maciej tutaj się pali, ma, ma no, nowy a, telefon gejowski, nie, no, ma tam no, czytnik, no, więc tam wszystko no, ma raz napisane. No, czytaj, co tam w tym twoim telefoniku jest. Czekaj, nie wiem, No, i jedziesz. A... Właśnie. O, to jest taki news dla ciebie. No słuchajcie. Nie wiem czy o tym słyszałeś. Valve zamierzałem puścić własne narzędzie do robienia eee. filmów. Eee, Maciek, słyszałem. No. Mam ten sam no. news. No. Dobra, to co na to eee. powiesz. Eee, ale wiesz, generalnie chciałem po, po, pochwalić Valve, bo jest super filmem. Lubimy Valve? Lubimy, nie? Lubimy, lubimy wszyscy Valve czy nie? Lubimy Valve, aczkolwiek czekamy już 6 lat na epizod trzeci. Który nikogo. Ale jest jeszcze kilka fajny fajnych gier od Valve, między innymi t -Fortress od która jakiś czas temu przeszła na model free to play My jesteśmy jeszcze starą gwardią Wszyscy jeszcze starą gwardią? Kupiłeś Team Fortress? Y y y <głos> mam, się mam się przyznać? Nie? No. Przyznaj, się, Przyznaj się Nie, nie kupiłem Team Fortress A, Ale grałeś? A. Grać grałem, tak Aha, Czyli jesteś tym biedakiem, dobrze? E <głos> Macie kupił Kupiłem Kupił no. Orange Boxa ja też kupiłem I e mamy za to fajną czapkę no i miałem jeszcze wersję na tego, na Maka to białe słuchaweczki mogę sobie O, lansik, lansik No na pamiętam, serwengu. że ludzie tam chcieli, żeby im oddać te białe słuchaweczki, czy coś było jakieś w ogóle takie jazdy A żeby się logowali chyba z maków, że coś takiego? Tak, bo to no, trzeba było zalogować z Maka i miałeś białe słuchaweczki Aha. i wszyscy, oj daj mi białe słuchaweczki, daj mi białe słuchaweczki No Ciężki, ciężki klimat, ale tak się poznaliśmy z Bartkiem nie, nie. poznaliśmy się inaczej. Znaczy, nie wiem, jak się poznaliśmy. Nie wiem, ale to nie jest czas, żeby o tym mówić. To, to jest kolejna piękna historia bromansowa. No. E, Maciek mi niestety nie dał żadnej koszulki na początek naszej znajomości, ale było równie fajnie i fajnie gejowsko. No. Ale dobra, wróćmy do tematu. E, Valve ostro pracuje nad na tą produkcją i za każdym, co jakiś czas wypuszcza Jakieś fajne, jakieś fajne update'y. Ciągle stara się wspierać społeczność i promować to, co robi w społeczność i, i też rzucać jakieś nowe elementy do, do Team Fortress. No i pojawił się update dla Pyro. Pyro no. jest, jaka jest Twoja ulubiona klasę? Jaka jest Wasza ulubiona klasa? Ja za mało grałem, żeby się Dobra, jakie były te klasy? W powiem, które były. Spy, Pyro, Heavy, Medic, Demoman, Medic. Uh, sniper, Mój no, był medyk Tak, medyk, lubisz leczyć ludzi? E, medyk i inżynier, tak? Jest inżynier, inżynier, jest inżynier No to inżynier Lubiłeś engiem kres tak? No, lubiłem rozpierdalać te budowle, które oni tam tworzyli hey, oh, co ty robisz? Od, odpałam sobie ten filmik, ale to już Aha, to może później no. Radow nie grał w ogóle, ale jarał się filmikami ze, e, tak. ze, ze, ze, ze, ze... Ale ja też mam swoją kopię, jak coś, więc... Tak, więc się liczę, zupełnie, absolutnie Ja się, A... tak się liczę w takim razie, Jak tam Orange Box leży niekoniecznie No to właśnie o tym mówiłem o, się pogubiłem. <laughs> no to jednak jesteś Starym Gwardią. A, no, dobra, dobra, więc trochę... Nie, nie, nie aktywną w Team Fortress, ale w tym momencie Starą Gwardią. Ale, tak, masz absolutne prawo siedziesz tutaj z nami i nie nie już się. już chcieliśmy zamknąć no, tak. przed tobą <laughs> drzwi. Właśnie, ale że w ostatnim momencie. Okej, okay, więc pojawił się teraz update dla Pyro, bo z każdej, do, dla, każdej z tych klasy, dla każdej z tych klas a, pojawił się film. Pojawiał się na przestrzeni kilku lat, pojawiał się, na początku był heavy chyba i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. takie humorystyczne filmy Bardzo fajne. Takie podśmiechujki małe. Wcześniej był... I właśnie teraz mamy okazję zobaczyć filmik z Pyro i jest zajebisty. Jest zajebisty. Rado, widziałeś? Już to nie widziałem. Patrzę na to narzędzie, na ten materiał, który oni udostępnili. Ale to o tym będziemy mówić za chwilę. Muszę go obejrzeć rzeczywiście. Musisz go obejrzeć. Ja widziałem widziałem widziałem widziałem. a jest zajebisty. Dobrze, dobrze. Nie Widzę, że już opanowałeś podstawowe słownictwo, jakie używałem w tym podcaście. Jeszcze musisz trochę dodać kilka słów na K i H i mówić zjebany na wszystko. Okej. Nie, nie. Generalnie byłem pod wrażeniem, jeżeli znaczy będę pod wrażeniem, jeżeli faktycznie to narzędzie będzie dawało nam możliwość robienia tego typu filmików, bo na koniec było, na koniec tego trailera Spyro mieliśmy logo, które nam oznajmiało, że faktycznie ten trailer był wykonany przy pomocy narzędzia, które niedługo będzie nam dane przez Valve. Jest teraz właśnie... Y, można się zapisać na beta test. Zgłosiłem się, ja. Bo, Bo mnie... Jest... I generalnie filmik jest bardzo dobry, musicie obejrzeć. Mm -hmm. Jest zrobiony z dużym humorem, jak te pozostałe produkcje. Lepszy niż wszystkie filmy Michaela Bey'a, to z pewnością. Ale jest tyle samo wybuchów, więc... <śmiech> <śmiech> jest, <śmiech> więc jest i... dla każdego coś miłego. <śmiech> <nie>? <śmiech> no, i, no i są... Y... Jest dużo małych dzieci, więc to coś dla Radolfa, tak. No zdecydowanie lubi takie klimaty. E, pojawi no, pojawiły się nowe bronie z okazji e, tego update'u. E, pojawi się też nowy tryb e, i pojawiły się jakieś fajne gogle. E, Maciek, nie, nie wiesz o co chodzi z tymi goglami, ale jak dowiesz się, to to, to, to będzie coś super. A, no dodał, został jeszcze, ma wejść e, Source Filmmaker. Jak się ma no, to, to, to narzędzie Macie może ty coś na ten temat? Kiedy oglądasz sobie Wygląda zajebiście <głos> Nie wiem jak się będzie z tego korzystało Ale tak jak, jak, na, jak patrzę na ten filmik I na te powiedzmy zajawki tak, Z tego, mm -hmm. robi wrażenie To znaczy, nie, nie wiem jak ty to odbierałeś Ale wygląda profesjonalnie Tak, że no, tak. jest to Profesjonalne narzędzie, a nie a, Taki pomysł Typu, nie wiem, to damy im Narzędzie w stylu Frapsa I oni sobie będą z tego i teraz coś filmiki. takiego było no, no właśnie, no tak jakich, jak... Jak wcześniej. Znaczy nie wiem, od, od życie, nie, W WoWie jest na przykład, na makach można nagrywać filmy, nie? Aha. Nie musisz mieć żadnego właśnie softu dodatkowego i tak dalej. No tylko co potem z tym filmem dalej zrobić, nie? Co, co masz, nagrane? No nic. zajebiście, nie? Ja wiem o co chodzi, że sobie ludzie będą wrzucać potem na YouTube'a, że tam... Ujebali jakoś, jak, jakiś rajd, ale to no. po pewnym czasie robi się nudne, nie? I fajnie by było móc wykorzystać jakby się gry do czegoś innego. Zwłaszcza no. chyba, że... Hmm. Ta machinima, tak? Bo tak machinima, tak, Maszynima Maszynima Maszynima Maszynima To jest machinima. bardzo popularne i ludzie lubią się w to bawić hmm. A też tak. bardzo mnie zastanawia hmm. na, ile, na ile to całe narzędzie będzie tak naprawdę user-friendly Bo wiele razy hmm. dostawaliśmy różne narzędzia też podobnego, Podobny styl zrobienia filmików, czy też do modowania różnych gier zostały nam udostępniane hmm. przez twórców I tak naprawdę były to bardzo mocno rozbudowane, ale też cholernie ciężkie kombajny No to, to wygląda, że będzie ciężkie Wygląda naprawdę jak soft, na którym oni pracują Tak, tak, tak. owszem, ale skoro wypuszczają to tak naprawdę do takich zwykłych, szarych ludzików hmm? To mam nadzieję, że ktoś taki jak ja nie będzie miał problemów e, aż takich z rozpoczęciem jakiegokolwiek hmm? tworzenia Niż jak e, grając, w, nie, teraz sobie nie przypominam co to była za gra, ale powiem, że otworzyłem, otworzyłem e, narzędzie do modowania, które przyszło razem z grą Popatrzyłem się na te ikonki, stwierdziłem nie, wróciłem do grania hmm. A wiesz co muszę ci zmartwić. Bo jakiś czas temu interesowałem się gener generalnie maszynimą i robieniem tego typu rzeczy. E, nie wiem, to było nie 4 czy 5 lat temu A i. To, nie i... to jest W moim życiu to jest naprawdę blisko. E, wiesz, jestem tak bardzo wiekowy, że. Bawiłeś się w Garys Mody tak e, Nie bawiłem się w Garz Mody, ale w momencie, kiedy ja się tym interesowałem, to, to narzędzie było bardzo ubogie. Można było. Był dostarczony edytor e, tego lip-synku, edytor, nie wiem, jakichś poziomów i to trzeba było wszystko sklejać. To było strasznie, strasznie trudne. E, i... To, cały ten, to urządzenie do nagrywania też było dosyć skomplikowane i trzeba było to trochę ogarnąć i było trzeba było mieć dużo umiejętności i dużo, dużo spędzić z tym czasu. Teraz widzę, że to jest o wiele bardziej uproszczone tak? i fakt, że jeszcze chyba ten silnik Source będzie jednym chyba z najtrudniejszych silników do robienia maszyn generalnie na rynku, ale widać jakiś progres. Poza tym to co mówisz, że nie wiesz, czy będziesz mógł robić? Czy, czy będą dostarczone jakieś narzędzia, które ci to mogą w jakiś sposób wytłumaczyć? Myślę, że tak, bo wal stawia na dużo. Mocno stawia na społeczność, tak? Pewnie pojawi się mnóstwo tak, tutaj Tak, tak, ale nie chodzi mi o to, czy, czy, zostaną, czy zostaną mi wytłumaczone cholernie trudne narzędzia, tylko czy to narzędzie będzie na tyle przyjazne mi jako użytkownikowi, że będę, mógł że będę w stanie się w mm. tym odnaleźć bez przeglądania kilometrowych tutorialów. Ja myślę, że czy będzie, będzie tutaj mówi po prostu. <laughs> ja myślę, że będzie jakby prosty do panowania takich podstawowych sztuczek, ale jeśli będzie chciał to zmasterować, będzie musiała poświęcić dużo, dużo więcej czasu. A nie wiem co Radówy robią się, chyba przegląda teraz pisze na czacie one tu no. poklikasz e, i tak jak mówię chwalę wal bo działa fajnie obraził co Radolfa który pisze poklikasz To taki ciekawy widok. widok Nie, no. nie Faszyści prowadzą, prowadzą z wygrywają. Tak? No. Kto wygra? Faszyści wygrywają. Faszyści wygrywają? Bo, tak. A to żadnego meczu dobrze nie obstawiłem. O źle. E, A 20 minucie. Łe. Słabo. Generalnie wielki plus dla Palp, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dużo fajnych produkcji i pojawią się jakieś nowe talenty, które jakby.. Nie wiem, bo generalnie wydaje mi się, że maszynima jakby trochę słabnie czy coś takiego. A przynajmniej ten kanał na YouTubie, bo ten kanał na YouTubie zajmuje się teraz trailerami, trailerami tak? To jest mega słabe. A jeszcze parę lat wcześniej było to takie czyste, czyste maszynime. i to, to było, było fajne. To też były fajne też no, to, to no. racja. Generalnie robienie maszynimi jest fajne. Powinniśmy kiedyś zrobić kiedyś jedną jakąś. Tak. Ale pewnie by się skończyła na gejowskim porno. i.. <grystanie> Okej, okay, jedziemy dalej. Rado, miał Nusa. Tak, mam. Rado Manius. Aaa! A, a, a. No, no Rado? E, Czekam. W sumie to pamiętacie, jak wychodził 3DS, jak gracze się oburzali, że nie będzie miał długiego analoga, nie? Że będzie tylko jeden analog. No, tak, no. pamiętamy i cały no. czas jesteśmy oburzeni no, właśnie, Aktualnym inna. stanem rzeczy z XL-em Akta, tak, jesteśmy, tak Będziemy walczyć Założymy maski, wyjdziemy na ulicę Nie wiedząc czyją maskę zakładamy I powiemy, wszyscy będziemy mieć transparent chcemy, Nie chcemy 3 ds XL tak. Tak. tak Chcemy drugą gałę Chcemy dwie gały. I w ogóle Nintendo chce jakoś to naprawić, tak? Z tego co słyszałem. Nie, on nie chce. Rado, jesteś spóźniony na pół roku. Będą nam wysyłać pocztą gały i będziemy sobie przybijać gwoździkiem do DS-a. Mniej więcej, jak to wygląda. A to wcześniej, nie? Była, była. Tak, mówisz o tym o analogu. Trzeba dodać, że jest po prostu fanem i głośnikiem DS-a. Ma do dzisiaj DS-a, nie 3DS-a. To jest różnica. Ja jestem i fanem DS-a i 3DS-a, mimo wszystko. Aha, właśnie widziałem jak cały czas zagrywasz na swoim 3DS-ie. Uf. To, że nie... Wiesz, no bo na przykład ja to lubię to, że swojego przy... iPada i mam go ze sobą wszędzie. A... To, że nie przywiozłem do Was swojej konsoli. To nie znaczy, że nie ma na niej gier, to prawda. No... Ale skejtowałeś teraz. E, no Zapraszam sobie. do mojego felietonu, w którym będzie też trochę hejtowania na 3DS-a, którego mimo wszystko lubię, ale... E. Generalnie chodziło, Radok chciał przekazać wiadomość taką, że, no, że... Nintendo zapowiedziała 3DS-a, XL, wersji no. XL, no. Bo wszyscy spodziewaliśmy się wersji Lite, jak to miało przy okazji z ds No z DS-em, pierwszy DS wyglądał... Koszmarnie? Koszmarnie. A ten 3 d chyba też nie wyglądał dobrze. A ty masz tego pierwszego? Nie, on nie, ma ja tego drugiego. Aha, to nie. jest zajebisty wygląd, rozumiem. Tak. Nie, no... To... <śmiech> Biały był ładny tak naprawdę. W człowieku, że już taka osoba wyszła... Pierwszego? Ileś, no. 10 widziałeś lat te temu? tego no, pierwszego? nie dla mnie zawsze były chujowe. A widziałeś to? ja zawsze to o tym mówię, ten prototyp, tak naprawdę, który gdzieś tam pokazali kiedyś? Maciek nie widział Apple? takich rzeczy. Nie. Jeśli nie było na konferencji Apple, to nie widział. No, nie, było, nie było. Nie było. Steve Jobs się z tego nie śmiał, kiedy no. jeszcze żył. A teraz no. się wszyscy z niego śmieją. A, a nie, ale to, to nie nie żyje. No wiem, pamiętam. Steve Jobs się z tego śmiał. Pamiętam. A, yy, no. 3DSIC y, chyba w, y, ma wyjść jakieś teraz nie, niedługo w wakacje? Za miesiąc. No. Za miesiąc, okej. Okay. Y, y, ma być większy. Generalnie ma mieć większy ekran, ma, Większe wszystko? Mieć, ma mieć o pół godziny dłuższą e, żywotność baterii, baterii i ma nie mieć ładowarki w pudełku. A. Czyli ma mieć po prostu jakąś, tak. nie, nie, nie, nie, nie, ma nie mieć, mieć nic, ma absolutnie nie mieć nic, kupujesz ładowarkę oddzielnie, jest A, bo to absolutnie. Masz, bo, jesteś pomysł. Fanem, bo jesteś wielkim fanem Nintendo A. i masz już A. 10 A. ładowarek Tak, i masz już 3DS-a, który nie był wspierany przez rok i następnie po roku kupujesz 3DS XL po to, żeby mieć ładowarkę ze swojego starego DS-a. No więc, kur stary ale, ale, tym nie, razem, nie. ale tym razem nie dostaniesz chujowych gierek, które wyszły 20 lat temu w, w ramach rekompensaty za to, że wydałeś mnóstwo hajsu na nic. Nie ja, ja osobiście jestem fanem Nintendo. A ale jesteś ambasadorem to jest... Nintendo? Ambasadorem. <grym> nie nie <grym> jestem ambasadorem Nestle. Nie nie <grym> jestem ambasadorem Nintendo, ponieważ kiedy skapnąłem się po kupnie 3DS-a tydzień po premierze, że nie ma na niego gier i nie będzie, bo deweloperzy third Party generalnie olali sprawę, a na nich została zrzucona cała odpowiedzialność wspierania tej konsoli. sprzedałem ją jak najszybciej. I dobrze, bo teraz można 3DS-a nabyć za niecałe pół ceny. No dobra, to zajebisty news, ja też mam ale, news Ale nie, I, i co, historię, co, co, co myślimy o 3DSie? O 3D, 3DSie, o xl -u. O 3DSie XL O 3 xl, XL, XL Czy to pomoże Nintendo? Ja uważam osobiście, wyda wydaje mi się przynajmniej, że była to rzecz zaplanowana od początku Spisek e, Nie, nie, nie, to, że po, po jakimś czasie wydajemy XL, a zaplanowali sobie wydajemy na ten moment I w tym momencie się już tak zapędzili z tym, że nie są w stanie tego terminu w jakikolwiek sposób przenieść? No i generalnie wychodzi jedno wielkie zamotanie, bo 3D się nie sprzeda. Ale to on kurwa teraz taki będzie? Tak. Tak. No Naprawdę? Tak. Wygląda jak takie y, zabawkowe laptopy, które kupujesz w no. dzieciom No co ty gadasz! No. no serio. No największe ja ekran zeski przeszkadza. Do... To takie i będzie 5 cali pięć cali? Tak. No A co to jest 5 cali? No, ale to jest ten górny. To byś miał ekran. ekran. Ten, jeszcze tam, do tego byś miał taką delikatną obudowę. Tak, nie? i Potem. jeszcze dół taki sam. No. O oh jest. No. Na no, dziewczynę na to nie poderwiesz. A ile działa? ale może się zabić. No. <laughs> tak <coś>. Jak Nochiom. <laughs> a, a ile bateria w normalnym 3D jeszcze działała? Od 3 do 5? A to Aha, chyba 3,5 ty... do 6 Jej czy coś Rewolucja. Wow. Rewolucja. Yeah. Ja się jaram. <laughs> <głos> w autobusie gniazdka zaczną tworzyć nie? Specjalnie pod Nintendo, tak. A, nie wiem, ja ciągle nie, nie czuję się kupiony tych ja chcę gierki na to, bo, jeśli wyjdą ja gierki, chcę gierki, to zacznę wtedy.. Ale ty jeszcze. byś chciał, żeby za darmo te gierki. Do, żeby... Tak, żeby jej nie rozpakować. Nie rozpakować <głos> to jest jedyny recenzent na świecie, który recenzuje gry i nie rozpakowując. Bo ja oglądam screen. <głos> Ale to, to jest standardowe. W tym, w tym biznesie działania oglądanie screenów i później pisanie recenzji na podstawie screenów. rado ty przestań oglądać tych faszystów w tych internetach. Już? Masz Radolf jeszcze jakiegoś niusa e, Ja teraz nie. trzymam z Radolfem, bo obaj mamy, z faszystów. obaj mamy HTC. Jest wazero mamy ja faszystów. Się tak. Radolf, nie, ten świat się Naprawdę? Komuś, tak? Naprawdę. I pewnie ten czarny faszysta strzelił. Baobab? Ba, ba. No jak on się ba, batelli? Nie Batek. Nie, Batek. Ja nie, ja to nie wiem. Właśnie Maciek, no. jak tam, close Waters. Grałem pół godziny, zajebista. Aha, dobra. A bardzo mi się podoba. Najebałeś fragów? Najebałem dobrze. fragów. Dobrze, Kurwa, jest naprawdę dobrze, no. Najebałeś. A, grasz Multiplier, multiplayer, Battlefield? Ja nie grywam w warshootery. Aha, warshootery. Warshootery są dla mnie dużym problemem Lubię shootery, jeżeli są w miarę innowacyjne, ale war warshooterów totalnie nie trafię. Halo. Y bulletstone. Pomyślisz, bulletstone. Ja bulletstone To ostatnia spoko. szansa? Bulletstone był spoko. Okej. Okay. Okay. Nie był mega szałowy, ale był spoko. Podpadłeś. Co to jest obóz mega szałowy jednak. Ale nie, żeby był strasznie zawiedziony. To jest jedyna gra, w którą Bartek, Nie, Bartek to nie, Radek grał w zeszłym roku w kółko. Czy jeszcze w coś grałeś. Ja nie, w mówię roku. aktywnie, nie pasywnie. A czekaj, sobie powiedzieć, Radeusz gra pasywnie. Ralud tak? gra pasywnie, Maxa Peina przeszedł pasywnie. Tak. Biegnij tu, biegnij tu, strzelaj! Tutaj wyskakuję. Strzelanie. Czekaj, że bo wiem, że to była jeden. Nie kiedy ja kupiłem tego BulletStorma. Mm. Jak już wszyscy go sprzedawali. Spary. Nie, kupię w promocji tak razem robiąc. ze mną na Saturnie za 5 dych. Tak? Za 5 dych na konsole go kupi. No tak, tak A teraz jest no. 40 na paceta. Robicie dobry interes. No, Najlepszy? No przecież. Ale I później go sprzedałem jest, za... za 7. Ale to mi te pace'y wyrosły, takie dusze trochę. Wiesz no, ziemia przodków jestem tutaj, dostaję siły, nie? Jak Dracula. Mam sp specjalne moce żydowskie, nie? Na przykład plus 5 do zarabiania pieniędzy w tym momencie, nie? I... Jest dobrze. Jest dobra, no. Jest dobrze, OK. Co, coś mówiliśmy. A, o A, Shootera. O Shootera, tak. ale nie, to, to zupełnie, bo zainteresowało mnie to, wrzuciłeś na fejsiku e, jakiś link, że A, kupiłeś premium też, tak? No w ogóle, nie, nie kupiłem premium. A kupiłem tylko dostałeś podatek, Będę się teraz kłócił z e, obsługą Origin'u, żeby mi przenieśli e, Back to Car z ps trójki na... Nie przejdzie. Nie. A właśnie, widzisz. I teraz jest ten szczegół, na który wpadłem. Właśnie! E, nagrywam podcast szmaty, jeśli nie przeniesiecie nie. to was pojadę. Nie, nie, nie, nie. Na moim koncie na Battlelogu ten Back to Car widnieje jako wersja PC. A... Że mam go kupionego na PC, a na moim koncie Origin nie ma tego faktu karkan, więc chcę do nich napisać... Yy, What, the fuck? What the fuck, nie? Rzekł to, ja mam na Battle Logu, a w Origin to, że nie mogę go ściągnąć. A to się skurwa nie halo, nie? A nie mogę po prostu cię olać? Nie, no bo to jest bo... No właśnie tak. Co? Mogę, bo to jest jej. <śmiech> Oni myślą, że olewają. jesteś złodziejem i że... Starry, że kraniesz, nie, olewają, to znaczy Bo ja Chciałem zmienić trzy razy ten Battle Tag, czy nie wiem jak to tam się ten login. To dwa dni do nich pisałem i gościu ze mną stop gadał i mi kurwa zmieniał ten login, a potem wracał mi do poprzedniego stanu. No, Ojejku. Nie, nie, nie zmienia to faktu, że... Bardzo to no, fajna rad, moja usługa. To, tak, tak. Zajebiście to ogarniają. Mm -hmm. No crossquaters e, wart swój, swojej ceny. Chyba kosztuje tam 46 zł czy coś takiego. Fajn, no, 1200? 1200 no, no, <laughs> punktów. Będę mówił w punktach nawet, jak Mówią mnie w punktach. 1200 punktów. Z tego co pamiętam, jest albo 5, albo sześć nowych map Jakieś nowe bronie, tam y, zadania do, do wykonania typu y, Uratuj ilość tam typów y, apteczką, albo jakieś tam inne idiotyzmy że, Powymyślane, żeby odblokować bronie Ale najfajniejsze są chyba mapy tak naprawdę i, i tu tu Bo są rynie. takie Call of Duty, nie? Nie, są bardziej takie jak... Call of Duty Counter Strike, naprawdę Jest taki klimat jak w Counter Strike'u <śm> no. <śm> Czyli, że się czaisz po, po, po rogach, też no i hedy na no? Tak Zajadź. Jest. Zajadź. Może jakiś news od Ciebie? Eee, nie w ostatnim tygodniu bardzo poruszyła historia z Final Fantasy, nie wiem czy do Was Nikogo. to zarło Nikogo, Radolf, Radolf, kiedy ostatnio Final Fantasy wyszło? 97? <laughs> <śmiech> nie, nie, nie, nie, nie, chodzi mi o to, czy słyszeliście tą całą akcję z finalami, która ostatnio zaszła, że pojawiła się stronka, która niby miała świadczyć o tym, że będzie jakiś remake siódemki, co już A, no od dawna teamie, gadają tak? no, coś robi. E, i ktoś zrobił screena, szybko to usunęli i w pewnym momencie inwestorzy w związku z tym uderzyli do szefów e, Square Enix, e, żeby zapytać o co z tym chodzi i czy faktycznie coś takiego będzie powstawać i czy mają w to inwestować, stwierdził, że nie, ponieważ nasze gry, które teraz robimy, są za słabe, i gdybyśmy wydali remake Final Fantasy VII, to przyćmiłby on wszystkie nasze dotychczasowe, aktualnie wydane rzeczy i byśmy splajtowali. Bo zabiłoby to naszą serię niesamowite. A co coś, ta coś takiego tak, jest oficjalnym tak, statementem. Ale chyba chodzi o generalnie o te Final Fantasy, bo oni ta, ta, ta, też tak, inne chodzi... wydają fajne gierki na przykład. No, to, no tak, no bo od, jak zjedli no. Eidos, to wydają i Tomb Raider, Raidera tego Tomb Raider I no. co tam wydaje? Chyba no, tego. Tak, to, tak, tak, są. ale to chodziło generalnie to o to Final tak, Fantasy? Chodził kilka nie chyba za 12 zł, no, no Tak, tak, Steam. tak. z tak. Steamku. Steam Steam Steam I, I Jestem bardzo... że jestem... się musiałam sprzedawać. Jakieś się robili sobie te 12 zł. No i jest... sprzedawaj. <laughs> ale dobra, no za QR koda mają, kurwa, plus i szacun. Do no, się. właśnie. Nie, nie znasz historii z QR kodem. No, Maciej, opowiadaj, opowiadaj. No jest tak, że nie, nie wiem, którym level tam graliśmy, ale jakiś początek. No na początku, no, To był no... chyba tutorial. Nie obrażaj nas, kurwa, nie obrażaj. Ale aż tak słabo nam idzie, no. No to no. pierwsza misja to była. Pierwsza misja. Nie <grym> no tak, no jest pierwsza taka misja, misja że zasuwasz po jakichś kartonach, jakieś tam w jakimś hangarzu, hangarze i takiego. tak dalej. No i gramy, gramy, gramy i nagle tak wszystko, o, kurwa, QR-code na, kart... na kartonie, mhm. nie? No i wzięliśmy telefon, zeskanowaliśmy i qr kod działał Co to było? Zdradzisz nam? Jakaś strona, no, strona związana ten... z grą Starryf Industries ah, no. No, no, To zajebiste To było akurat fajne i jakby pokazywało też, że Ci ludzie, którzy robili tego Deus Ex. no jednak trochę myśleli nad tą grą mm -hmm. i przywiązywali dość dużą wagę do szczegółu. Ale nie można strzelić w gaśnicę i się nie zasznie roz... A no to, to jest minus, dlatego ta gra 5 na 10 <grym> Nawet za te QR kody, które dawały plus 2 nie, Generalnie jestem wielkim fanem takich smaczków, tak samo no, jak no. E, Rockstar zawsze robił fikcyjne strony do różnych firm ze no, ale już w grze już no, w grze. Nie, e, grze. E, nie, nie, nie, robił na żywe, aha, aha. aktualne fikcyjne strony do różnych firm pojawiających się w GTA powiedzmy mm. To jest dobry motyw. A... Pa, pa, pa, pa, pom pa, pa, nie Co? mam takiego newsa, no. takiego, który, który nikogo No, dajesz Tony Hawk podobno się popłakał, jak zobaczył wideo z remake'u Tony Hawk. A, że się wzruszył, ale że po tylu latach ciągle, ciągle tak dobrze tak. wygląda no, nostalgic. nostalgic Bardzo win. płakał, nostalgic i jak zobaczył wideo z, z THP... z THP czy, nie, nie wiem jak wy, ale ja się generalnie tym remake'iem... Po, po tych wszystkich rajdach i tych gównach jaram się tym remake'em No, w końcu będzie no, jest zajebisty, ale... No ale muza nie będzie ta sama Ale tego, będzie sporo kawałków, No, no Ej, nie, no chyba nie. No koło pięciu jest, naprawdę jest. No dobra, resztę sobie graż, nie? Mówię, że kiedy sobie stawiał, nie wiem, kto, nie pamiętam, kto z was mówił, że stawiał sobie laptopa obok konsoli, odpalicie sobie muzę. Znaczy ja stawiałem, bo to laptopa obok konsoli. Po prostu. Po, po prostu, żeby stała. Niech się zaprzyjaźnią. No, no kiss. Ee, ale to... ale to ciekawe, co z tego wyszło. No, no. Taki, i taki pojebany pomysł, jak wiesz, ludzie wrzucają te zdjęcia typu przenośny Xbox, niech kurwa. A, to radą tak, tak kombinuje, dlatego na to w koło konsoli stoi. Myśli, że może jak się odwróci, to no, się coś a stanie. A no no ten twój Xbox no. będzie miał więcej ramu, Wtedy będziesz mógł no. odpalić Gearsy bez.. I Wiedźmina bez przycinki zupełnie. Bez przycinki I z wyższą rozdzierczością. Tak. Full, full Ultra HD. Na Gdzie Retinie. To w drugą na stronę. Retinie. Redynie. Na przykład nie chodzić, tego ramu Nie wiem, ale to wiesz Zależy, to nie, nie wiem nie czy ludzie w, w tym Fredmond coś takiego Okej, okay, Far Cry kogoś? Nie a... No to dobra Nie dobra. Ale ja mam takiego jeszcze jednego newsa To jest no ostatni, już więcej Nie wiem czy wy w ogóle sobie z tego zdajecie sprawę, że a, Jak kupi się na Mmm, po tą subskrypcję PlayStation. jak ja sobie właśnie zdałem sprawę i stwierdziłem, że ojebuję Xboxa. Naprawdę? Naprawdę. Eee. A... Nie, ale serio teraz kurwa mówisz co Mówię ja. Mówię serio. No. Kupujesz sobie e, subskrypcję PlayStation Plus. Znaczy dobra, za 4 uzgodnimy euro, czy 4 tak cztery dolce, nie? Mhm. Ale nie chodzi. Dobra. To, to ja może cofam, to co no. chciałem powiedzieć, ale. E, Generalnie do tej pory y, ta subskrypcja PlayStation plus pozostała, tak? Mhm. Bo dostawałeś jakieś pierdełowate minisy, tak? Gierki no. z PS1, dolary y, miesięcznie się wydaje. Y, czy coś takiego. I y, y, jakieś motywy chyba do dashboardu, czy jakieś takie totalne pierdoły, A teraz stwierdzili, że.. dobra, gierki za daną. Koniec chuja, walenia w chuja i trzeba. Y, no i są udostępniane gierki, tak? Tylko że nie jakieś tam pierdoły, tylko. Nie no, nie wiem, nawet. Nie, jest tak. Virtua Fighter 5, Infamous 2, Little Big Planet 2, Ratchet Clank All for One, Warhammer 40 000, Space Marine, Just Cause 2, Saints Row 2, Lara Croft and The Guardian of Light, Hardcore. Nie ma, nie ma Dark Jest. Nie ma. Musi być. Nie ma. To tak. będzie później. Eee, co jakiś Hardcore, Uprising, jakiś gówno. To jest kontra kontra? Tak, to jest ostatnia kontra Hardcore Surprising. No to zajebista. Czy potrzebne są kody? Na pewno. Są, na pewno. Eee, eee, eee... Jakiś Choplifter HD, czymkolwiek jest. Zombie Apocalypse Never Die Alone. To lubię Forever na kawałek. Forever Alone. Forever Alone. And Sideway New York. Ej, ale wiecie co, ja też czytałem news'a a propos tego PlayStation Plus wczoraj i się tym zajarałem Do momentu, w którym nie czytałem akapitu, który mówił, że jeżeli kończy się subskrypcja tak, no to, to, to wszystkie to już nie możesz grać się walić. Znaczy no. nie idą się walić, po prostu będziesz mógł znowu je grać, kiedy wykupisz to Nie, ale roku. jest to dla mnie straszną bzdurą Ja już nie lubię kupowania gier cyfrowo, kiedy nie mam pudełka w ręku A tym bardziej, kiedy już coś kupię, i, znaczy kiedy coś dostaję i okazuje się, że później nie mogę w to grać hmm. no Ale z drugiej strony musisz sobie... A, jakby... Trzeba sobie uświadomić to, że masz to PlayStation Plus i do tej pory w ogóle nie było żadnego powodu na to, no, żeby to, żeby kupować. to kupić. Nie, no, tak. co, dla mnie osobiście to nadal nie jest powód, bo wolę załatwić sobie, kupić y, grę, hmm. żeby stała w pudełku. No ale wiesz, teraz masz coś takiego. Dobra, owszem, zapłacisz. te wy na rok płacisz, wiem. na rok, dostajesz dema, trailery, jakieś tam pierdoły Pierdy. z Afriko, wcześniej, szybciej i tak dalej, a oprócz tego masz jeszcze szansę Jedną gierkę za free wyjąć miesięcznie, tak naprawdę. 56 roku. gier ma być, no to jeden na tydzień. Nie no, tu jest 12. Ale one będą się pojawiać tak, za tak, jakiś tak, czas, one, za to, one będą to, wchodzić to, to na jakiś będzie. czas a, a, i będą o. się pojawiać następne zamiast tego. I wiesz, o. na przykład, jeśli jakaś wejdzie, na przykład, teraz strzelam zupełnie, jest data z, da, z, data z dupy. E, teraz jest czwartek, tak, no to powiedzmy, no że ta gierka się, e, już nie będzie jej na psn w, znaczy w tej ofercie w poniedziałek. To pomimo tego, jeśli ją pobierzesz i później ją usuniesz z dysku, później będziesz, ona jest przypisana do konta i możesz ją później pobrać. Czyli masz, jakby, przypisujesz sobie te gierki do konta i musisz, możesz później je pobierać. Tylko, że musisz mieć tam subskrypcję. No i wiesz, płacisz dwie stówy i masz tyle gierek. Nie Fakt, że tam jedna trzecia czy połowa no to będą takie mniejsze, jakby produkcje, ale i tak wiesz, nie wiem. Za samo to Infamous dwójkę, tak? I jeszcze coś tam, kilka innych gier No ten No dobra, ale powiedzmy, Little Big nie. Little Big Planet to jest taka gierka na przykład, którą ja bym bardzo chętnie miał i jak miałem mm. PlayStation, to zawsze myślałem, że fajnie byłoby mieć, bo bym sobie mógł pograć z dziewczyną, nie, bo mm. to jest taka, takie kurwa simsy na konsolach. No. Tyle, że to jest na tyle chujowe, że nigdy nie kupisz tego samego. No ale. E... A tu bym od razu to ściągnął. No. Powiedzmy, o, że jest o ktoś. Bo, w końcu ktoś podziela moje zdanie na temat tych Planet. Uff, znaczy, zawsze wszyscy się ja tym jarają. Ja Nie zdania, bo nie grałem, to więc. Wszyscy no, się tym naokoło jarają. No, jest fajna, to, gra, to jest ale to jest gra, gra do pogrania z dziewczyną. No, no. No, na chwilę taki wiesz, no. nic, nic, o, nic specjalnego. Wow. A. Ale wiesz, jeśli ktoś naprawdę jara się tymi wszystkimi produkcjami i spojrzysz na to z tej strony takiej czysto ekonomicznej i sprawdzisz ceny na Allegro, no to zupełnie się opłaca. I to jest spoko opcja. A, no nie wiem, jeżeli ktoś hmm. rzeczywiście... woli wypożyczyć te gry niż je mieć, to może dla niego to będzie ok, mnie to nie przekonuje. Hmm, nie wiem, ja, ja jaram się tym i stwierdziłem, że chyba jednak się zdecyduję. Bo tak, ale, bo... ale co, chcesz mieć drugą konsolę? Nie, czy... chcę sprzedać Naprawdę? No, będę miał Radolfa. jego A, Xboxa. Ale nie Ale w... to ja bym tak nie robił, stary, bo... Powiem, powiem jak, jak to było, nie wiem, ze mną, nie? Mhm. Kupiłem, najpierw miałem to PlayStation, no to... Zajebiście, oglądam sobie filmy na Blu-ray'u i tak dalej. I mam wyjebaną grafikę, pad jest co prawda, kurwa, w chuj, niewygodny i... Ojej, tak, I online jest e... słabe. I miałem taką sytuację, że jak miałem już tego Xboxa, i miałem PlayStation, no to wpadłem na taki pomysł. Dobra, to wszystkie te multiplatformy zprzedaję i nie. kupuję na Xie. Nie Te co miałem na, mm -hmm. na PS3. Mm -hmm. Na PS3 kupowałem tylko i wyłącznie ekskluzywy. I w końcu doszło do takiej sytuacji, że wszystkie fajne ekskluzywy, bo ich jest tyle, że można na palcach je policzyć. To już poprzechodziłem i PlayStation służyło mi głównie do tego, że oglądałem na nim filmy. Mm -hmm. Bo W Battlefielda więcej osób grało na Xboxie. No. Tak. PS3 to jest taka konsola, ludzi na przykład, którzy, z którymi pracuję, którzy byli pecesiarzami i grali od zawsze na PC -cie. To jest taka konsola, na którą łatwo się, nie wiem czemu, ale takiemu polskiemu właśnie graczowi PC. Myślę, że Xbox powinien bardziej tak się... Powinien być niby, ale nie jest tak stary. A bo może wiesz, dlatego że pokutuje takie... przekonanie, że... Tak jak rozmawialiśmy w którymś odcinku, że jeśli konsola, to PlayStation tylko jest kojarzona, no to jest tak, oni no, sobie pomyślą raz. Kupię sobie konsolę, a to będzie pewnie PlayStation. Dwa, masz stary Blu-ray, czy niby jakby oferuje większe możliwości, nie? I tak dalej jest mocniejsza, to takie jest tego typu myślenie. Tylko potem jak przychodzi co do czego, to są takie absurdy, że ty będziesz grał w jakąś grę na na pestrze i żeby z kimś gadać yy, no to musisz yy, mieć hepa to będzie te skaki stary siedział no to jest kurwa bez sensu no bo no. nikt nie ma headsetu do tej konsoli no znaczy, myślę, że generalnie yy, ludzie najbardziej kieruje się tym znaczy większość, dużo ludzi kieruje się tym że właśnie synonimem konsoli jest PlayStation od czasów PSX -a. kiedy no. się mówił, czy masz, czy, zawsze było, czy masz Play'a, czy masz Play'a nikt w tamtych czasach nie słyszał, przynajmniej w Polsce o Nintendo 64 znaczy, nie, że nie słyszał, no, tylko ale... kto z waszych znajomych miał Nintendo 64 ja jednego... albo Dreamcasta w tamtym. no, oh, fuck. no <laughs> to... Dreamcast nie, akurat nie. No to miał i to wolał mieć Nintendo 64 od Play'a właśnie game? nie miał, wow. mieliśmy jednego ziomka, który miał PSX'a, tego szaraka jeszcze no, old i old do school. niego chodziliśmy, kurwa, grać Stanley w Tekkena, w jakieś tego typu rzeczy <laughs> a tamten ziomek kupił sobie Nintendo i miał właśnie Mario 64, Goldeneye i graliśmy w tego typu pierdoły tylko hmm. potem się okazało, że tamten mój ziomek drugi, który miał PSX'a to miał kurwa całą taką... takie pudełko na narzędzia chował pirackie gry, kurwa, nie? Miał całe takie pudełko tych gier a ten drugi typ Miał kurwa 4 gry na to No bo 64, kosztowały 300 Bo raz, że kosztowały ta, ta. 3 stówy, a dwa, że i tak kurwa wszyscy grali w Zeldę, w Mario i w tego Golden i wiesz, I więcej że nie było. gier i nikt. i Smash. Smash, tak. no był jakby. Był no, to zarybisty. nie była konsola dla dwunastolatków, no po prostu w Polsce, bo trzeba było za, za dobrze znać, trzeba było dobrze znać angielski, nie? <śmiech> żeby kurwa zajarzyć o co w tym wszystkim chodzi. A na PSXie myślę, że nie trzeba było dobrze narzędzia? na żęgliwskie? Na się trzeba było napierdalać. <grym> Prosta sprawa. Przynajmniej no. Maczy gra w takie gry. No stary, no. Jakie gry na demkach dodawali? Spyro The Dragon na przykład wtedy, co, co o, my tak ja i, I ile Tekeno. ja się nagrałem to, no to co tylko the było? Spyro The Dragon. Ze Spyro The Dragon ja pamiętam tyle, że zapierdalało się jakimś smokiem. I miałem Zyjście. wyjebane. I chodziło o to, żeby przejść po prostu level stary. W tekenie chodziło o to, żeby spuścić w pierdol. Mm. No tak, no to, tak, to do, pamiętam, filozofia nie? życia macie. No. No, Napierdala smokę albo ciśniesz pietrą. No a już jak grałeś Napierdala w tym. smokę, wiesz co mam na myśli. A już jak grałeś w takie Mario, no to jak? <laughs> no, no mi chcą, chcę powodzić. mówić o Mario i ale... o, o naciąganiu ma... ptaka. Wiesz co, ale tak szczerze, to wydaje mi się, że Mario ma mniej fabuły niż taki Spyro the Dragon. No, nie wiem, ten Spyro, miałem oj, totalnie wyjebór. Oj, człowieku, w komentarzach są hejty od fanboyów Nintendo. Wiesz. No tam jest fabuła człowieku, to jest coś wyżej niż fabuła, to nie ogarniesz tego... Um nie, nie ogarniesz umysłem. Te, e, głębi Mario, to jest wiesz postmodernizm. Mario Effect. Nie, no takie, takie miałem właśnie wrażenie, że Właśnie Mass Effect. Ty lubisz, jesteś fanem... Ile jesteś fanem z tego, co tak się, Tak, ogarniać. tak, tak. Lubię Mass Effecta, jestem załamany. Zakończeniem, czy znowu Tak, zakończeniem. tym... Możesz sobie każdym zakończeniem, <śmiech> <śmiech> zakończeniem. Aha, każdym <śmiech> Absolutnie każdym jest to wow, wow. Jest to po prostu takie wielkie fuck you w stronę wszystkich fanów Mass Effecta. I jeszcze e, Spoilery? Walimy spoilery Czy A, walimy spojlery. Tak walimy nie tą gierkę. Ale nie wiem, że nasi słuchacze chcą spo... Uwaga, spoilery! Yy, Powinieneś mówić, yy, yy... po tym, jak powiesz spoiler. <laughs> oh, oh, sorry za spoiler. <laughs> e, nie wiem, ale po prostu to, co rozwinęli, to rozwinęli takie bzdury i pierdoły w tym Extended Cut. To są A... jakieś pokaz slajdy? Są pokaz slajdy? Tak, to, to, nawet, nie są, to są? nawet nie są dodatkowe sceny, tylko są, <śmiech> Takie pokazówki są! nawet nie są dodatkowe animowane sceny, tylko są slajdy z, z tekstem tu czytanym, co się dalej działo z bohaterami. Tam mało jest takich dodatkowych, prawdziwych scen. Ha. Poza tym y, jest jedno dodatkowe całkiem Churwa zakończenie, mecha. które jest do dupy. Nie będę o nim tutaj mówił, bo... Ach, y, pozostała ta scena... Czy, czy... Człowiek Tygry jebie się z Człowiekiem Nosorożcem, nie Nie, Nie? To jednak... rzeczywiście słabe zakończenie. Przy... Za, zaplułem, przy, przy wyborze Rebel Ending pozostaje na końcu ta scena, kiedy widzimy e, jakieś poruszające się zwłoki, jakiś oddech wśród gruzów, czyli nadal mam teorię, że e, Shepard odstawił Master Chiefa i surfował na fragmencie Cerberusa przez atmosferę ziemską i wbił się w ziemię i przeżył. I to dalej jest niewyjaśnione, no i na końcu scena, gdzie jakiś dziadek ileś lat później gada z dzieckiem i mówi mu, że... <grystanie> <grystanie> tak, tak. tak. <grystanie> Konkluzja jest taka właśnie, że dziś sam jestem dziadkiem, ale opowiem ci jeszcze jedną historię o szyb... gdzie. Czyli generalnie, jak dla mnie, to jest absolutne fuck you i będzie część czwarta. Nie ma siły, trylogia się nie kończy. Muszę tutaj. Za pieniądze zarobić przecież. A, ale nie Muszę wiem. Muszę mieć pieniądze, żeby robić chujowego Dragon Age'a. Ja byłem absolutnym fanem i po, popierałem teorię indoktrynacji i generalnie wszystko Oj, Olali, Oj, no. Szkoda mi takich graczy, którzy wierzyli w Białęwer. W Białęwer. -er. -er. -er. -er. Może, może po Dragon Age 2 powinienem przestać w nich wierzyć. Faktycznie. Zagraj sobie jeszcze w Star Wars The Old Republic. Sobie przejdź fabułę dobre. Przejdź w fabułę przejdź MMO. MMO, RPGa. to jest jedyny na życie RPG, który, którego można przejść. Da się go przejść? Tak, już jest, jest, po pół roku właśnie ktoś przeszedł i już kurwa nie musi grać. Wy kurwa ale, ale, sposób na biznes, nie? Ale, czy, ale zobaczył napisy końcowe i wykasował mu save, czy. Nie, no, no i tak. Usuwa pustko tak. Tak, usuwa mu to, konto. To jest coś takiego, jak tak ta gra jest z połączeniem. Star Wars, the Old tego, Knights Night of the Old, uh -huh. Old Republic, Mass Effecta i MMORPG tak, tak. Z dużym skupieniem się na fabule, uh -huh. z tych Nights of the Old Republic takiej fajnej, naprawdę Połączeniem kilku mechanizmów MMORPG'owych typu e, biegamy kurwa na dużych serwerach i jest w ogóle zajebiście Tak 150 osób na Tak, tylko zapomnieli kurwa o jednym szczególe, że MMORPG nie da się ukończyć tej gry się z założenia nie da skończyć, a oni pomyśleli, że nie no, fabularnie to fajnie by było, żeby gra miała zakończenie, nie? No i gra fabularnie ma zakończenie, no jak gra ma zajebistą fabułę i ma zakończenie, to pochuje w nią grać dalej, no. Później możesz ekspić na forkach. -bi -bi. No tak, no możesz ekspić, ale jaki jest sens, jak już wszystko widziałeś? No instancje. No instancje, no ale w kółko instancje w... E, Powiedział człowiek, który gra w WoWa. No, PvP, grałem, PvP i lud człowieków właśnie No dobra, no. ale masz, no. że to będą to, że to masz jakieś... instancje, ale w WoWie to instancje robisz... Tydzień. ...na tej samej zasadzie stary, jak e, XP w Diablo, czyli... E, chcesz się dozbroić, e, zrobić jak naj, e, najlepiej tą instancję, tak czy jakiś tam, jakiegoś tam bossa i z, zdobyć kolejne przedmioty. Tylko o to chodzi, nikogo tam nie obchodzi. O, obchodzi tych pojebów, co na bliską, nie? O, o, że tam nie wiem jakiś... Obrażasz trzy czwarte słuchaczy Tak, że, że artyst się, się zamienił w tego i w tamtego i to jest wszystko wypojebane i w ogóle to sięga 4000 lat wstecz nikogo to nie interesuje, wszyscy napierdalają lud A tu fabuła była taka, że instans jest z cutscenkami No to graj instans z cutscenkami 4 godzinny 8, 8 razy w kółko w ciągu miesiąca Ja bym się pociął, już bym miał dosyć i te cutscenki są co, za każdym razem takie same. Nie? Ale w ogóle ja też miałeś takie, znaczy, na początku na przykład. No ale nie, tak to powiedzą. są stare cutscenki z dialogami, gdzie ci się Oma. zmienia kamera. Normalna gra, nie? Cutscenka z góry i facet na, nawija na czaciku, nie? Na czaciku rozumiesz. Dobra, no dobra. Chud. Jest szansa na odrodzenie się serii Need for Speed, ponieważ seria Need for Speed idzie w dobre ręce twórców Burnouta, tak? No, ale to no. jest news stary z zeszłego tygodnia. Nieprawda, sam jesteś z zeszłego tygodnia. Nie, to znaczy to jest news jakiś. Z poniedziałku, z poniedziałku 25. Tak, tak, tak. Że teraz Czart. całość Czart. przeszła już A, do Criterion. No. Tak. Nie, nie, że będzie się, się long już ogólnie zajmował od tej pory Need no. No. Mam nadzieję, że się chłopcy nie, nie zmęczą robieniem tych Need speedów i zrobią jeszcze fajnego burnouta jakiegoś. Ja, nie A. wiem, ja szczerze że jestem dosyć, mam mieszane uczucie względem tej informacji, z tego Myślę, względu, że... Boże, Crash 3D. Na 3DS-a no. Z tego względu mam mieszane uczucia, że e, po tegorocznym E3 e, ten cały trailer nowego Mouse Wanted wyglądał tak naprawdę jak... Nie, nie oznacza to, że będzie to zła gra oczywiście, ale to był Burnout z Policją i tyle. No, no ale to nie jest problem dla mnie. <śmuszczaj> <śmuszczaj> Jeśli jest <śmuszczaj> Burnout, to jest spoko. Może być, być, nie, nie, nie, mo może na... być Burnout i Żyrafy. Burnout <śmuszczaj> i... nie wiem, wozy. Za Bernard i, Burnout, Wszystko, i może być. Wszystko może być. Nie, nie no wiem, może to dlatego, że Mouse Wanted jest moją ulubioną częścią z serii ten. O Jezu, podnosisz się. Ale zaraz po zaraz Z tych wcześniejszych <śmiech> <śmiech> e, tak, po czwórce i trójce. Hmm. Czwórka taka fajna była? Czy była, była taka sama prawie jak trójka, no, może był, dlatego. Chyba no, Porsze było jeszcze wyjebane. i najsajbistze Porsche. No, no i, under Grandy, I undergroundy. Pojedczka. O, dwójkę nie lubię. Dwójka no. była zajebista, miałem takiego ziomka, który potrafił no. auto ustawiać godzinę, zanim wyjechał <laughs> w undergroundzie dwójce. Bo tam pamiętacie, nie wiem czy pamiętacie, można było nawet głośniki zamontować mm -hmm. w bagażniku. No, może... <laughs> Jakby to, kurwa, coś zmieniało. Zmieniało, kurwa. Wszystko zmieniało. Miałeś plus 100 do prędkości na przykład, nie? No. Ale Ale jeśli miałeś fajny zestaw jakichś głośników, no to, to było słychać Tutaj znaczy o czym muzyka w grze. Czad. Kurde, Co ja Nie, poważnie. Tylko no, w akurat. Nie no, macie ich kurwa stary. znaleźć? Dobra, znajdziemy. Kurwa, Maciek. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, Google, jest, zobaczymy. Się sprawi, zobaczymy, ja wszystko sprawdzę. Zobaczymy, ja wszystko zobaczę. Kurwa. Jeszcze jakieś newsiki, czy przechodzimy do ostatnio granych? Czyli ja w nic nie grałem, więc przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej, przechodzimy dalej. Dobra, powiedz drogi kolego, niech, korzysta, że jesteś świeżakiem. Musisz powiedzieć, co ostatnio grałeś. Pokazałeś dziwną grę! Kiedy wychodziliśmy z naszego studia. Ale ja wiem jeszcze nie grałem, ja ją dopiero sobie sprawiłem parę godzin temu, więc... to zagra? Blue Dragon! J JRPG. Coś dla ciebie, dla ciebie. Ale jakoś nigdy nie przywykła mojej uwagi. Nie wiem, znaczy... Moją uwagę przywykła tylko dlatego, że producentem jest Sakaguchi. Czyli były producent wszystkich finali do momentu biednej dziesiątki i tego, jak się wszystko stoczyło i wygląda bardzo oldschoolowo. Ja lubię JRPG, które są oldschoolowe i moim zdaniem yy, wszystko potoczyło się w złą stronę, od kiedy Japończycy zaczęli za bardzo kombinować i odchodzić od tych swoich turowych systemów, map świata itd. i itd. Ja nie mam w stanie, no, jesteś fanem. Teraz to nie jest to. W sumie ostatni taki chyba, który od można zaliczyć, to w sumie też grałeś, to jest to Dragon Quest. Który to był numer? A to na ADS-a? ADS-a Oj, który? Ósmy był na PS2? Dziewiątka była ostatnia. No to bo to teraz dziewiątka. będzie dziesiątka, która będzie Wójt, online. Która nikogo. No to dziewiątka, to tak w można wyrazić, że jakoś <śmiech> ja to nie, nie wiem, stary, jak to się stało, że to ty o tym Nintendo pisałeś? To jest <śmiech> tak? <nie> <śmiech> Chory byłem przez pół roku. <śmiech> wiem, co to chodzi. 90. Wymyślił, założył, zaczął pisać. Nie, bo my trochę wcześniej sobie zaczęliśmy pisać zanim w ZD. No, później y y doprowadził do najlepszego, był współtwórcą najlepszego bloga i poszedł sobie. Prosta sprawa. Nie Wozni lubisz JRPG-ów, nie, nie lubisz kurwa japońskich gier, nie lubisz japońskich ko konsol, nie lubisz Japonii, Japończyków. Zycie, <laughs> jesteś, nienawi kurwa. jesteś nienawistnym, białym kurwa człowiekiem. Europejczykiem. Tak. Aryjczykiem. Ej, no przepraszam, wyobrażasz moje żydowskie moce. Okej, w co grałeś? Cóż, co grałem ostatnio? Standardowo w Third Strike'a, jako że jestem fanem mordobić. Street Fighter 3 Third Strike. Street Fighter. Tak. Nad morzem w tych budach takich. Wtedy się grał w Street Fighter'y. Nie, jestem wielkim fanem mordobić, więc generalnie Street Fighter rządzi. I ostatnio nie w nowości, robiłem trochę achievementów z Comic Jumpera. Ty jesteś jakimś hipsterem, czy grasz w jakieś dziwne gry. No Street Fighter nie jest dziwną gra. Comic Jumper może tak. Jest dziwną gra Street Fighter. No gdzie? No dobra, wiem, żartuj. Ale masz takiego... Analog... Nie. ale. jeszcze się nie dorobiłem, ale bardzo ciężko... Czyli grasz na padzie od X-Bonksa, tak? Tak, tak. X-Bonksa. x Tak, chwilowo gram na padzie od X-Bonksa, ale... Przykładam się w końcu do na swojego własnego RPC-cooka. To się chujowo gra przecież. Tak jest, tak no, tak na krzyżaku gara. jeszcze, nie? No, eee... Zajebisz taki... krzyżak, to <laughs> Ej, ej e, ja nie wiem, nie... Ja, nie, nie, Spokojnie. <laughs> nie, mam, mam tutaj bardzo kontrowersyjne zdanie. Możesz powiedzieć, bo my, my, my mamy same... kogo. <laughs> no i my mamy samo kontrowersyjne zdanie. Bardzo <laughs> lubię krzyżak od Xboxa, kropka. I na stała grubowa woda. cisza <laughs> Proszę Dzięki Spokojnie Powachlować, muszę chłonąć Ale nie, no jest chujowy, tak jest A no. tego nowego pada, to wtedy cię zarobnie Nie, mam tego nowego pada okay. Bardzo ładnie mi sioryukeny się wykręca Krzyżaka. No no. Za to nie znoszę PlayStation Pada od PlayStation tego krzyżaka, tych gałek tego wszystkiego, nie? Prawda. Tego zapachu, kurwa. Tego zapachu, tego zapachu tej Japonii, kurwa! No. co wychodzi mi z Blu-raya! Nienawidzę ich, tych Japończyków! Ja ja ostatnio w tyle grałeś. W tyle w tyle no to jesteś nim Ja grałem w Depta. No. Przyszły mi Gierzy nareszcie, żeby pograć sobie w multi. Przepraszam, jaki był der, ten nowy? Chujowy. A. No, to, to już mówię w pierwszej minucie tak? filmu. Kiedy no. Bia... no jest tak bardzo chujowa gierka, że nawet nie, nie odpala mi na swoim no. koncie. No to bym kurwa pojazd dopiero. To był zajebiste, jak pokazuje. No to jest moje drugie konto, żeby mi nie doszło do gamerscora, bo gierka jest chujowa. Ale było blisko. Było blisko, bo Radoś nacisnę w złym momencie, ale musiałem go opierdolić, żeby usunąć z historii gier. Było no, mi smutno. mi Podoba mi się, bo... Wrzucili e, kilka nowych mapek w międzyczasie, kiedy ja obserwowałem Girsy. I Multi czemu Podoba mi się. Kupiłem, żeby pograć się w Multi i które ja pewnie odprzedłem. No. I rado, nie zagraliśmy już nic. Nie. W na generalnie przychodzą tego Arkham City. Jakieś systemu. Zajebiste. Polecasz? Warto no, coś kupić, coś, coś. pomyślę. Jeśli zakupy. ktoś grał w Arkham Azyrum. Grałeś w Arkham Azyrum? Grałem. Zajebiste? Może być, no. no. to to jest jeszcze bardziej zajemniste. No, no Jest. Okay. E, generalnie lubię bardzo w tym Arkham Asylum. Mm, system walki. Tu jest pytkę, moim yes, zdaniem. Jest, okej. Okay. Ilość gadżetów. Jest, okej. Okay. Taki, nie wiem, trochę zeldowaty charakter, w sensie, że odblokowujesz jakiś nowy gadżet i wiesz, przy okazji możesz mm. rozwiązać jakieś zagadki takie, które nie miałeś wcześniej do nich dostępu. Cześć, system. A graż na Okarynie. E, no to tego jest jeszcze więcej w, w tym nowym Batmanie. Tylko, że jest taki problem, że jeśli nie grałeś tego Arkham Asylum i nie jesteś jakimś geekiem, jeśli chodzi o świat Batmana, to możesz mieć problem z czajem tego wszystkiego. Ale nie odbiera to przyjemności z gry, bo Justyna najpierw ona przeszła Arkham City. Nie ja wiem, jak zwykle. W sensie gier przychodzi dziewczyna co lakuje. Ona najpierw wow. sprawdza, nie? Mogę w to, czy to mo zagrać. Tak, <laughs> czy, czy, może? się dobre? <laughs> czy możesz sobie kurwa gamers skorzystać z <laughs> tego, <robić laughs> tak. I ona się bardzo dobrze bawiła, pomimo tego, że, że nie za bardzo zna. nawet nie wie kto to jest, nie wiedziała to jest kobieta nie wie kto to nawet jest Batman, nie wie kto to, to, jest, to, jest, to jest Batman. Batman. Na początku biega z Bruce'em Wayne'em i tak, przecież ty miałabyś gra o Batmanie, gdzie jest Batman? <laughs> Mniej więcej coś takiego i nie bardzo w pytaniu gierka jest, dużo rzeczy do zrobienia w niej na kilka ładnych wieczorów wystarczy. W dodatku grałeś? W ten Harley tak. Quinn event? Nie. Bo ja nie kupuję do hmm. Szkoda mi pieniędzy. No ja ty nie kupujesz wirtualnych kopii, ja nie kupuję wirtualne dodatki. Ja kupuję wirtualne dodatki. Kupujesz wirtualne dodatki? Na Pirate Bayu? Nie. A na Pirate Bayu się nie kupuje, tam się to jest darmowe wypożyczalnie. No to jest Games on Demand. Jak robiliśmy podcast jeszcze poprzedni o filmach i o grach i o o wszystkim, to... Właśnie jak oglądaliśmy jakąś premierę nie? z Pirate to mówiliśmy, że dostaliśmy zaproszenie kurwa do Los Angeles na premierę na biał... <śmiech> Nie, Divix. No. No. No. No. <śmiech> nie Divix, tak? no, nie Divix. No w Divix, Divix Pietu kurwa, no Divix Pietu. O, oczywiście nie wspieramy tak. Maciek wiem. za to dostał milion pasów na chuja i teraz może tylko si. Na co? Na chuja. <śmiech> Najwyższy <śmiech> wymiar kary w naszym podcaście. No dobra. Jeśli nie zmontujesz podcastu na czas, na czas, no to wtedy masz milion matów, na chuja. No dobrze. E, Macie, kto chce grać, a grać ma, tego. No o właśnie, jak Max Payne. A Zajubić. ty też grałeś na Xboxa? Max Co, na tym grać? Ja, co to w Chwilę. Ale mówię, no, jeszcze, jeszcze nie. Chcesz nie. kupić na Xboxa? <śmiech> 145? Ooo, no, na razie, ra, na razie. Dziękuję. 140. <śmiech> Do wzięcia od ręki, tak się składa, że ona przy, sam... przy sobie. Mam przy sobie. <śmiech> Możesz <śmiech> wziąć. Ode mnie. Nie, no, zajebista gra, jaka, zajebista. Napisy, no, mówisz, że zajebista. Chodzi ci płynnie, tak? 120 no. klatek? No, dobrze. A u ciebie chodziło płynnie? Tak, stosunkowo płynnie. Stosunkowo płynnie. Ale miałem problemy, bo miałem tego Windows 8 zainstalowanego, musiałem go wyjebać. Wyprzedziłeś no, technologię. No, wyprzedziłem niestety technologię i kurwa cały ekran był czarny, jak odpalałem menu to nic nie było widać, że byłem tak mocno podkurwiony. Miał klimat, było bardziej noir. <śmieniu> <śmieniu> tak, to, to co jest moim zarzutem właśnie do... To jest peniu. za mało noir, tak? Tak, że jest za mało Max'a pejna w Max'ie pejnie, pomimo tego, że jest zajebista gra. To trzeba przyznać, No dobra. No to co, zamykamy ten burdel, Maciek. Dużo już nagrywałem, prawda, za dużo. Znowu Moi przesadziliśmy z ilością... Znowu przesadziliśmy z ilością... E, faków, i brzydkich rzeczy. Ale to się ludziom podoba podobno. Podobno? Tak. No, to sobie biło mi się. Czy ty nas słuchasz normalnie, czy nie? Czy masz wyjebane? E... ale tak szczerze. I tak jest koniec, więc. No, I się tak z przyzna... nikt nie słucha. <laughs> Już po połowie wszyscy wyłączyli. Mhm. Ok, spoko. Rozumiem. Więc praktykowałeś tam. Nieważne. Ok, więc Maciek powie, gdzie masz, można spotkać? Można nas spotkać w internetach. <głos> na interwebsach. Tak, na interwebsach. Nie, w no w mamy, stronę na, mamy stronę W kieszeni Mamy stronę grynaserio.pl, jesteśmy na Facebooku gry serio i każdy z nas ma Twittera. Ty masz, no. Twittera? masz Twittera? O, ja jeszcze Twittera. O, mu, jak będziesz tam musisz nas śledzić, Maciek jest Sam Shinobi, no. Radolf jest pan predator. <głos> I nie tweetuje, on po prostu, wiesz... On obserwuje. On obserwuje, on jest on stalkerem. Obserwuje. Nie, on, jest on wiesznym... nie jest stalkerem, on jest predatorem. No, no, on my czeka myśli. na moment, no, on napisz jakąś pierdołę tak, punchline, szmatok. One-liner, kurwa, jeden, no. Get to the chopa. Tylko e, ja, <laughs> taki bizneski. Ja jestem en i jestem też na YouTubie i... Mówię, że gry są chujowe, jeśli tak? są chujowe. Skończyliśmy Maxa Peina. Będziemy grać Wiedźmina ciągle dalej. Ciągle dalej. Jeszcze tylko jesteśmy w okolicach 19 odcinka albo 20. Zostało nam jeszcze tylko 50. Więc jest dobrze. Jesteśmy na dobrej drodze do ukończenia Wiedźmina. Mówisz, że zmieści się w 50? No, planujemy tak. Jesteś strasznie kurde stary. Tani w utrzymaniu, że tak powiem. Ja to wyjedną gry w, w, w starcze gadać Wiedźmina szfurkę. A on będzie jeszcze będzie nagrywać odcinki let's play. No, tak będziemy. Tak. Okej, okay, kończmy to gówno, bo jest późno i, o, o, o, i o, a mogę już... ja się pożegnać? Mogę się pożegnać. Możesz coś powiedzieć? A właśnie powiedz ze swojej strony. O, to, bo, ja, ja jestem już... HatoGamer, zapraszam serdecznie na mojego bloga publicystycznego. Tak, więc zapraszam na mojego bloga gamingisnotenoughblogspot.com, na którym znajdziecie różnorodne felietony publicystyczne. E, okołogrowe, o branży jako takiej niekoniecznie dotyczące samej gier, na pewno nie będzie tam nigdy recenzji, będą to komentarze do e, aktualnych e, wydarzeń w e, branży A, to takie dosyć to słowo i trochę za często go używam no. co, na, na co zwróciłem uwagę? No i na, na głównej stronie znajdziecie też co bardziej e, kontrowersyjne newsy z ostatniego tygodnia czyli Zapraszam do komentowania, bo... Czyli jednak, czyli jednak <laughs> <laughs> Tak, ale nie będzie to zalew beznadziejnych newsów i zapychanie Copy-paste'ów copy Tak, copy-paste'ów e, Blog powstał e, dlatego, że uważam, że zdanie graczy ma znaczenie i my również e, kształtujemy branżę Podnieście ręce w górę, Tak kurwa. No, <laughs> Pięć piw e, Dobra, no, ja... Nie. Ja, ja, się, ja się pod to nie podpisuję Ja się pod to nie podpisuję no, no, żarty, żarty e, Tak, więc zapraszam, bo zdanie graczy ma znaczenie Wchodźcie, komentujcie, zapraszam również na Facebooka Gaming's not enough Basie, e, Znaczek jakości od gry na serio, tak? tak. To jest jak najbardziej. ej, to możemy sobie zrobić taki gnośnik. Właśnie e, radkowi, że to zrobi, no. zrobi, ale to musi być taki stojący pindol bo Wtedy... Ale nie każcie mi go umieść na głównej stronie Dobrze, <gada> dobrze, tak robimy tak? Będzie nasz banerek, kurwa <gada> Chciałeś batony, na stronę będziesz miał batony <gada> To dosłownie ja. Nie? <gada> Dobra, nieważne, e, już wszyscy się ogłosiliśmy, Radolf ma jakąś stronę Radolf ma, swoją jakąś stronę Gdzie jasne ma swoją stronę, gdzie ma swoją stronę? przykład. Oj, Puchar za suchar, Radolf, wybrałeś kończymy ten odcinek Jo! Cześć!